Zapewnij sobie bezpieczeństwo i lepszą widoczność. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 kwietnia minęła ósma. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Iran zamyka Ormus, amerykańska blokada portów trwa. Na początek, na początek zbliżający się koniec rozejmu i brak porozumienia w negocjacjach. Ulewy przejdą przez zachód i południowy zachód kraju. Są ostrzeżenia wydane przez synoptyków. Na koniec o tym, jaki związek z migreną może mieć zanieczyszczenie powietrza, są nowe badania na ten temat. Cieślina Ormus jest ponownie zamknięta przez Iran, ale też trwa amerykańska blokada irańskich portów. Przy próbie pokonania szlaku morskiego strzelane zostały dwa statki pływające pod banderą Indii. Tymczasem już we wtorek upływa okres dwutygodniowego rozejmu pomiędzy USA i Iranem. Najważniejsze informacje zebrał Tomasz Sajewicz. Sytuacja w Ormu stała się zakładnikiem negocjacji pokojowych, którym nie pomagają też polityczne deklaracje obu stron konfliktu. Podczas gdy władze w Teheranie i Waszyngtonie ostrożnie informują o postępach, w rozmowach pokojowych Iran ponownie ogłosił zamknięcie Ormuz dla żeglugi. Irańskie władze ogłosiły otwarcie zaledwie dobę wcześniej w reakcji na zawieszenie broni między Izraelem i Libanem. W trakcie negocjacji z Amerykanami zmieniono jednak zdanie. Irańczykom nie podoba się utrzymująca się w Ormuz amerykańska blokada. Barnarka wojenna USA nie przepuszcza jednostek zmierzających do irańskich portów. Irańskie władze pomimo negocjacji deklarują, że są gotowe także na wznowienie wojennego scenariusza. Utrzymywanie blokady Ormus pomimo zawieszenia broni nazywają złamaniem zasad porozumienia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Są ostrzeżenia przed ulewami. Mają one występować głównie w zachodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego, prawie najwyższego stopnia. Najsilniejsze opady są prognozowane na dzisiejszy wieczór i noc stopień drugi, tutaj właśnie Wielkopolska, Lubuskie i Dolnośląskie i tutaj suma tych opadów ze 12 godzin do około 40 mm niewykluczone, że i 60 lokalnie, do tego burze. Natomiast w całości 36 godzin, czyli do poniedziałku, tutaj tych opadów może być nawet do 85 litrów. Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW, która zwraca uwagę na to, że to duże liczby. Na mniejszych rzekach mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obejmują one województwa lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, a także części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Za godzinę przedstawiciele służb zbiorą się w MSWiA, żeby rozmawiać o zagrożeniu lewami. Obchody 83. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim rozpoczną się w południe przy pomniku bohaterów getta. W uroczystościach będą uczestniczyć przedstawiciele społeczności żydowskiej. Ocalali z zagłady yy, sprawiedliwi wśród narodów świata, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dyplomaci oraz mieszkańcy stolicy. Marsz Pamięci wyruszy z przedpomnika bohaterów getta, przejdzie przedpomnik Żegoty do płyty Szmula Bojma, a następnie do bunkra Nierewicza, by zakończyć się na placu. Te miejsca mówią same przez się. Tam jest zabudowa powojenna. Tam był kamień na kamieniu, jak to się mówi. Było totalnie zniszczone, wyrównane przez Niemców. Więc przejście w tych miejscach, a kiedy nie no, człowiek przejdzie, pomyśli, westchnie i poczuje solidarność z tymi walczącymi, to to jest najważniejsze, że 83 lata po tych wydarzeniach chcemy, pamiętamy. Mówił prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hoffman. W rocznicę wybuchu powstania w getcie Muzeum w historii Żydów polskich POLIN organizuje akcję Żonkile, której towarzyszy hasło Łączy nas pamięć. Setki wolontariuszy będą rozdawać na ulicach papierowe żółte żonkile jako symbol szacunku i pamięci. Zanieczyszczone powietrze ma związek z migrenami. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Ben Guriona w Berszewie. Przeprowadzili oni badanie obejmujące 7 tysięcy osób, które obserwowali aż przez 10 lat. Wszystkie te osoby cierpiały na migrenę. Naukowcy analizowali ich codzienną ekspozycję na zanieczyszczone powietrze pochodzące z ruchu drogowego i przemysłu. Następnie sprawdzili, jak często i kiedy osoby te musiały zgłaszać się do szpitala lub do lekarza z powodu ostrego napadu migreny. Okazało się, że w dniu, w którym odnotowano najwięcej takich wizyt, Stężenie pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu było dwukrotnie wyższe niż średnia. Zanotowano także minimalnie wyższe od średnich wartości pyłu PM2,5. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu PolskieRadio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. W końcu trochę przewidywalności doświadczyli kibice w PKO Ekstraklasie. Patrząc na tabelę, co swoje zrobił liderujący Lech, który 2 do 1 okazał się lepszy w nie od pogoni. Dni dawnej chwały mogą przypomnieć sobie kibice Górnika Zabrze, który nie odpuszcza walki o mistrzostwo. Po wygranej 1 do 0 z koroną, Paweł Olkowski, obrońca Górnika, przyznawał, że te nawiązania są dla niego i reszty zespołu paliwem do działania. No Ja jak przyjechałem 4 lata temu do Górnika, mówiłem, że najważniejsze to jest, żeby ci kibice, którzy przychodzą na ten stadion, można zobaczyć ilu ich jest, żeby oni czuli do końca, że ta różno może coś osiągnąć, żeby mieli marzenia i na razie zapewniamy im te marzenia i mam nadzieję, że tak będzie do samego końca. W tym roku co najwyżej o utrzymaniu mogą marzyć w Radomiaku i Widzewie, którego krok bliżej po wygranej 2-1 w bezpośrednim meczu jest klub z Radomia. Kolejne cegiełki do układu tabeli dorzucą dzisiaj Termalika z Wisłą Płock, Raków z Krakowią i Arka z Jagiellonią. Trzeci w historii Puchar Króla dorzucił do gabloty Real Sociedad po wygranej w rzutach karnych z Atletico. W ligach ważne zwycięstwa Lazio z Napoli oraz Hoffenheim z Borussią Dortmund, które znacznie zbliżają do mistrzostwa odpowiednio Inter oraz Bayern. A dzisiaj w bezpośrednim meczu dużo wyjaśnią sobie Manchester City i Arsenal. Z piłkarskich boisk warto jeszcze wspomnieć niestety o porażce naszych piłkarek 0-1 do z Irlandią w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Niezwykle intensywny czas mamy aktualnie w rozgrywkach halowych. Na początek zaglądamy na siatkarskie parkiety, gdzie w finale plus ligi czeka nas powtórka z sprzed roku. A Luron warta zawiercie, o mistrzostwo zagra z Bogdanką lub Lublin. W półfinałach a Luron ograł Resowie, a Bogdanka projekt Warszawa. Początek serii finałowej w sobotę. Piłkarze ręczni grają za to w ten weekend o Puchar Polski. W finale zobaczymy pojedynek PGE Wybrzeża Gdańsk z Wisłą Płock. Po drodze Wybrzeże 31 do 29 odprawiło MKS Kalisz, a Wisła musiała uporać się z Industrią Kielce. Stanęło na, zdaniem Marcela Sroczyka, dosyć łatwej wygranej 30 do 25. Wygraliśmy, myślę, że dosyć łatwo można powiedzieć, bo może była walka, ale kontrowaliśmy spotkanie. Daliśmy z ciebie wszystko, co, co mieliśmy, żeby zrobić następny krok do jesienne wciągnięć po trofeum. To jest najważniejsze i zapominamy o tym naszym. Początek finału o 15, a do raportów halowych wracamy w sporcie za godzinę. Na program zaprasza jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Na zachodzie i południowym zachodzie, po południu i w nocy ulewne deszcze, na południowym zachodzie miejscami możliwe też burze. Na termometrach zobaczymy dzisiaj od 10 stopni miejscami na Pomorzu, przez 12 na zachodzie, 16 w centrum, do 19 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem od 6 do 9 stopni.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 Wschodnich. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski Autopromocja Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Królestwo Roślin Paweł Sztarbowski, dzień dobry. Słuchają Państwo audycji poświęconej roślinom, czyli istotom, które są podstawą życia na naszej planecie, ale często zastanawiamy się też jak w ogóle opowiadać o królestwie roślin i przyrodzie, jak sprawić, żebyśmy traktowali rośliny nie tylko jako tło. Dziś wybierzemy się w rejony, w których sztuka współczesna spotyka się z zielarstwem, z intuicją i wiedzą, ale taką wiedzą, którą nowoczesność próbowała wyciszyć albo wręcz zawstydzić. A przecież jak mówi wybitny włoski botanik Stefano Mancuso, rośliny to most pomiędzy ziemią i słońcem. Będziemy więc rozmawiać o tym, czy rośliny mogą być bohaterkami sztuki, jak mogą nam pomóc i czy mogą nas jeszcze czegoś nauczyć, zanim będzie za późno. Żeby nastroić się do tej rozmowy, posłuchajmy muzyki. W studiu są ze mną Agnieszka Brzeżańska, artystka, performerka, zielarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Romuald Demidenko, kurator. Dzień dobry. Dzień dobry. A takim bezpośrednim pretekstem do naszej rozmowy jest wystawa w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Wystawa o niezwykłym, dającym do myślenia tytule... Przeszłość i przyszłość przybywają jednocześnie i oczywiście główną bohaterką tej wystawy jest Agnieszka, czy też prace Agnieszki Brzeżańskiej, a Romuald jest kuratorem tej wystawy. Skąd ten tytuł, skąd ta intuicja, żeby tak właśnie nazwać tę, tę waszą opowieść o, o tym też jak przyroda, natura, to jest zresztą temat wielu prac, czy większości prac Agnieszki, przenikają się z tym światem nowoczesności. Ten tytuł pochodzi od tytułu moich prac, właśnie przeszłość i przyszłość przybywają jednocześnie. Jest to seria prac z wystawy Przodki i z takiej serii prac pod tytułem Przodki. I on jest trochę zapożyczony z Tao Te, Te, Te, Te King, yy, tłumaczonego yy, przez Ursulę Leguin, Guin. Jednak jest to, co, to, jest to yy, fraza, którą zapamiętałam, której, która nie brzmi tak w tekście. <śmiech> <śmiech> Więc yy, jest to yy, taki trochę głuchy telefon z, yy, z tej starożytnej książki. Czyli, czyli trochę takie twoje wyobrażenie, rozumiem, trochę ale bardzo trafne. Tak. Ale, ale co to znaczy, że, że przeszłość i przyszłość przybywają jednocześnie? Gdzie Bo, one się spotykają? No w teraźniejszości, ponieważ ani przeszłość, ani przyszłość nie istnieją. Mm -hmm. Ale też, też. Są tylko w naszej wyobraźni, więc to jest taki, taka, taki koan, taka, taka zabawa dla umysłu trochę, żeby sobie to wyobrazić. Ja tutaj w, w, przeczytam fragment tekstu kuratorskiego. Sięgając do zielarstwa, kosmologii, dawnych systemów poznania i współczesnych narzędzi artystycznych, Agnieszka Brzeżańska wskazuje na głębokie powiązanie tego, co zapomniane, no czyli przeszłości, i ta tego, co dopiero nadejdzie, czyli przyszłości. Jesteśmy w królestwie roślin, więc, mm -hmm. więc w, jakoś głównie ta sfera nas interesuje w kontakcie oczywiście ze sztuką współczesną. I czy można sobie wyobrazić, że właśnie również rośliny, czy wiedza nasza na temat roślin też jest takim zderzeniem pomiędzy przeszłością a przyszłością? Ja chciałbym powiedzieć, że wystawa, o której właśnie mówimy, e, która z, zapożycza e, też e, tutaj nawiązania do Ursuli Luguin i Agnieszka Brzeżańska też świetnie przetłumaczyła właściwie też swój tytuł prac, który wcześniej brzmiał Before and After Arrive As One i to też bardzo mi się podobało. Mówimy o tej wystawy, że ona jest takim spotkaniem ze światem roślin, ale też taką podróżą do do nielinearnej nie czasowości, mm -hmm. do takiego wyobrażania sobie tego właśnie, czym czym było to, co było wcześniej i czym będzie to, co, co, co, co się wydarzy. A, a tak naprawdę wydaje mi się, że myślenie o fikcji jest bardzo ważne dziś, ponieważ tak naprawdę ono bardzo nam dużo mówi o, o rzeczywistości i tak naprawdę yy, w naszym zachodnim, takim antropocentrycznym myśleniu jest, jest dużo myślenia linearnego, które tak naprawdę nie pozwala nam zobaczyć pewnej ciągłości i tego, że jednak... Yy, na przykład jeżeli zajrzymy w głąb skał, to zobaczymy właśnie i przeszłość i, i przyszłość. To znaczy zobaczymy te wszystkie warstwy. Jeżeli zajrzymy do środka drzewa, to też zobaczymy ten, tą całą bardzo długą, długo, długie trwanie, długą czasowość. I myślę, że, że, że tym tropem należałoby pewnie myśleć i, i podążać. A ja chciałam dodać właśnie, no, że właśnie przeszłość rzeczywiście możemy zobaczyć patrząc w gwiazdy. I czasowość. To, to by się zgadzało. To by się zgadzało, ponieważ e, u Agnieszki Brzeżańskiej w jej malarstwie bardzo dużo jest też obrazów no właśnie m, abstrakcyjnych prawie, ale jednak e, takich portretów też kosmosu, e, który jest jednak bardzo bliski nam I, i właśnie mam wrażenie, że to zderzanie, to łączenie, to myślenie różnymi skalami jest, jest ważne i, i rzeczywiście chyba jakoś definiuje tę praktykę artystyczną bardzo, bardzo bogatą. Więc ja się bardzo cieszę, że możemy pokazywać pracę Agnieszki Brzańskiej, która jest przede wszystkim, myślę, znana ze swoich prac malarskich, ale też tak naprawdę jest artystką nieuznającą żadnych granic gatunkowych, bo właściwie pracuje w każdym, w każdym możliwym medium. Więc jeżeli chcecie, to możemy zacząć też o, mówić o, o tej wystawie, możemy też porozmawiać trochę o tej wystawie. I, i, i przenieść się tutaj właśnie z warszawskiego studia e, obok, obok łazienek, gdzie jesteśmy, możemy się przenieść na Pomorze Środkowe i możemy sobie wyobrazić, że właśnie wchodzimy na wystawę. No no właśnie, do Baszty Czarownic. Do jednego z budynków. i to jest mhm. też wystawa no, taka multisensoryczna, tak, prawda? W tak tak sensie to... zapach też jest ważną częścią tej wystawy. Tak, tam jest na pewno dużo takich elementów. Jeden z nich to jest rzeczywiście ten taki element olfaktoryczny, czy zapachowy. On jest bardzo wyraźny. Wchodząc już po schodach, po, po, te, po tym dawnym murze, po, po, po murze obronnym okalającym miasto Słupsk, bo to jest jednak jeden z najstarszych, a może najstarszy budynek w Słupsku, bardzo wyjątkowy. A o jego historii też możemy sobie później opowiedzieć. Wchodząc już po schodach, E, wchodząc na, na, do tej przestrzeni dawnej baszty, możemy poczuć e, zapach. Zapach bylicy pospolitej ulatniający, uwalniający się z jednego, z jednej z rzeźb, z otworów, w jednej z ceramicznych rzeźb artystki. E, uwalnia, uwalnia się tam tak naprawdę taki, taka para wodna, yy, taki, taki dym. To jest praca zdytułowana Smog. E, obok mamy Praca zatytułowaną właśnie Back to the Garden. To jest taka, to jest taki portret artystki e, którą można zobaczyć, ale właściwie trzeba się przyjrzeć dobrze, żeby zobaczyć jej postać, dlatego że to jest właściwie też taka trochę abstrakcyjna praca fotograficzna ale jednak z naniesionym takim rysunkiem, e, który artystka stworzyła na iPadzie. E, już kilkanaście lat temu. Właściwie też cytujemy taką pracę z, z przeszłości e, i artystkę można oglądać um, właśnie za takim lis listowiem, który okrywa jej ciało i właściwie prawie jej, prawie jej nie widać. Jest to takie zaproszenie też trochę do tego wejścia, wejścia do, do jakiegoś takiego w jakiegoś lasu, może w jakieś, w jakieś krzaki tak naprawdę. E... A, a ja chciałbym wrócić troszkę jeszcze do tej mm -hmm. bylicy i dopytać o to. Tak. No bo zdaje się, że to też nieprzypadkowo wybrana roślina, roślina magiczna, roślina wręcz czarownic. Czy, czy to było dla ciebie istotne, że, że, że to akurat bylica właśnie jest elementem tej rzeźby? Bardzo. Zaczęło się, od, zaczęło się od tego, że zostałam poproszona przez, przez teatr nowy do stworzenia, do wzięcia udziału w takim cyklu wystaw które, olfaktorycznych które polegałyby właśnie na stworzeniu zapachów które by, i to były wystawy jednodniowe. Więc na tą wystawę wymyśliłam taką, taki zapach haszcze złożony właśnie z moich ulubionych których, który, które towarzyszą nam wszystkim i które wszyscy świetnie znajemy, a które są dla nas zupełnie niewidoczne. I to są nasze dwie bardzo piękne i cenne rośliny, wierzba i bylica. Obie magiczne, i, dodajmy. Obie magiczne, wiesz, i bylica pospolita. Nie, nie bylica piołun, bardziej znana i bardziej toksyczna i bardziej ekscytująca, ale właśnie ta bylica pospolita, która, y, która jest takim y, haszczem, które zarasta większość nieużytków, które każdy zna i właściwie nie widzi, a jest przepiękną rośliną, która może dorastać i do dwóch metrów, jest, i jest naszą tradycyjną właśnie rośliną y, z naszych rejonów świata. I była używana mm, bardzo powszechnie, bo jest to zioło y, nie tylko y, bardzo skromnie piękne, ale też łagodne dla nas i bardzo kojące, więc można ją, y, ją też y, spożywać i pić w naparach. A także y, tradycyjnie zawsze u, używano do okazania y, do domu i, i zagrody. Czyli, czyli taki troszkę polski rodzaj, nie wiem, balsamowca czy, tak, czy, czy, tak, czy, tak czy tak takiego bardzo. kadzidłowca Jeśli państwo używacie te... jakiś kadzideł, to bym bardzo prosiła o nie kupowaniu Palo Santa, ani Szałów Jeszczej, tylko zrobienie sobie po prostu malutki wiązek z bylicy pospolitej, która będzie dużo lepszym odpowiednikiem yy, yy, tych, tych słynnych ziół do okadzania. Czyli, czyli już wiemy, że to jest wystawa taka multisensoryczna i w jakiś sposób aromatraty apeutyczna również. Tak. Oczywiście ten aromat jest bardzo delikatny, więc od razu też mówię, że tutaj osoby, które, które cierpią na alergię, na pewno nie, nie doznają jakiegoś szoku, szoku, dlatego, że jest to oczywiście bardzo mała dawka i, i ten zapach jest, jest bardzo, bardzo delikatny, bardzo subtelny. To też takie nawiązanie trochę do, do właśnie prozdrowotnych, uzdrawiających właściwości Roślin, które jest też nam bliskie w tym myśleniu o, o, o, o tej wystawie, i o roślinach w ogóle. E, to jest też taki zapach, który może nam się kojarzyć z y, zapachem dawnych aptek, e, gdzie wieszano właśnie też takie suszki ziołowe. E, to jest też właściwie roślina, o, o której mówimy, czyli bylica pospolita jest właściwie, tak jak Agnieszka Bryżańska słusznie mówi, że jest naszym takim słowiańskim zielem szamańskim i powinniśmy go rzeczywiście używać na przykład do okadzania domów, a te właściwości oczyszczające są Dziś się do tego powraca, ale tak naprawdę wciąż w, w różnych regionach ta tradycja wyszania na przykład takiej suszki bylicy pospolitej się zachowała i możemy, to, możemy się z tym spotkać na przykład w Beskidzie albo na Lubelszczyźnie, więc nie jest to, nie jest to coś takiego zupełnie, zupełnie zapomnianego. No i przy okazji właśnie takiego dzisiejszego współczesnego powrotu do, do myślenia o wiedzy zawartej w roślinach, do, do wiedzy o roślinach i, i o tym, czego możemy też się nauczyć od roślin, o właściwie takich zdolnościach roślin, których my, yy, których my nie posiadamy, no to jest coś, co bardzo, bardzo nas in, interesuje. No w ogóle przedstawiłem cię, Agnieszko, jako artystkę, ale też zielarkę, bo tak w różne twoje bio, jak przeglądałem, to, to tak dokładnie jesteś opisywana. I to też jest dla mnie ciekawe, bo jesteś jedną z niewielu artystek, które w tak wspaniały sposób potrafią jakoś opowiedzieć nam ten świat roślin, świat istot, nazwijmy to innych niż ludzie, ale, ale też takich diametralnie różnych od nas. Skąd w ogóle w tobie to zainteresowanie przyrodą, roślinami, zielarstwem? Wydaje mi się, że ja po prostu z tego nigdy nie wyrosłam, że każde dziecko ma w sobie zainteresowanie światem i ja miałam to szczęście, że, dorastała, że się wychowywałam w dużym stopniu u moich dziadków prawie na wsi, więc miałam, miałam do dyspozycji taki kawałek ziemi i roślin do obserwacji i byłam zawsze tego wielką entuzjastką, natomiast... Jest, wydaje mi się, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą można zrobić i dla siebie i w ogóle dla świata. Zainteresowanie się roślinami, dlatego że w nasze, no nasze życie tak wywoływało, że jesteśmy przyklejeni do różnych nieorganicznych obiektów. I przeniesienie uwagi na coś żywego, coś, coś co, co naprawdę istnieje, coś, co się rozwija i jest, jest, jest, jest żywym organizmem, jest częścią życia na Ziemi, ma, ma przede wszystkim niezwykle kojące działanie dla nas, a, a to przeniesienie uwagi, zwłaszcza jeśli, jeśli byśmy skonstruowali taki model edukacyjny, jaki na przykład jest w Skandynawii, gdzie dzieci chodzą do leśnych przedszkoli i leśnych szkół powoduje to, że, że człowiek czuje się, częścią, że czuje się częścią ziemi, a właśnie z tego poczucia, że nie jesteśmy częścią ziemi, tylko jesteśmy jakimś oderwanym, abstrakcyjnym bytem, który, że na, który nam teraz reklamują bardzo intensywnie wszyscy technokratyczni, można władcy, to właśnie... Właśnie to, to poczucie bycia częścią życia na ziemi, wydaje mi się, takim uczuciem, którego, którego, które jest bezcenne i którego należałoby szukać właśnie w najlepiej pojmowanej intencji przyszłości dla nas, dla nas wszystkich. Ja pamiętam, że to, to, co uderzyło mnie niesamowicie przy twojej poprzedniej wystawie, której, jak rozumiem, ta obecna słupska wystawa jest konsekwencją, czyli ziółka, drzewka i chruściki w Muzeum Farmacji tutaj w, w Warszawie to było to pokazanie sztuki w, w tym krajobrazie powiedzmy roślin, wiedzy roślinnej, ale właśnie w kontekście wiedzy, że to nie jest jakiś szamanizm, jakaś tylko i wyłącznie intuicja, ale, że przez całe wieki rośliny po prostu mają właściwości letni, lecznicze, miały i mają nadal. Tak i aktywnie je kreują i, i wymyślają, prawda? Mhm. Dopiero my się od nich uczymy i jesteśmy w stanie syntetyzować ich odpowiedniki, natomiast właściwie większość pochodzi od, od roślin. Oczywiście część wymyśliły organizmy jakby zwierzęce, czy, czy, czy część jest minerałami, ale ale absolutnie znakomita część leków, które są używane, używane, pochodzi od roślin, więc to rośliny je wymyśliły. Więc, więc ta przestrzeń Muzeum Farmacji, ona też była ciekawa w tym sensie, że, że pokazywała no, tę przestrzeń, tego co, co w jakiś taki naoczny sposób może być wiedzą wynoszoną przez nas z tego Królestwa Roślin. Romuald zaczął mówić o tym kontekście słupskim. W, w, i że, przeczytałem, że tam jest również w, w waszej nowej wystawie, czyli w przeszłość i przyszłość przybywają jednocześnie, no, taki element słupski, mianowicie Herbarium Slupensis, tak. gdybyście mogli opowiedzieć tak, tak, o tak. tym. Tak, rzeczywiście, y ta nasza podróż tropem nielinarnej czasowości i roślin zaczęła się już w Muzeum Farmacji i tam właśnie podążaliśmy tropem roślin leczniczych, wtapiając pracę artystki Agnieszki Brzeżeńskiej w szczeliny dawnych mebli apte aptecznych, które są właśnie na ulicy Piwnej w Warszawie i pracowaliśmy no, z historią, z przeszłością w pewnym sensie. Tutaj też powracamy do do pewnej historii, ponieważ wchodząc do, do przestrzeni Baszty też pracujemy z bardzo konkretnym kontekstem, ale myśląc właśnie o tej przestrzeni w Słupsku i o tej jednej z trzech lokalizacji Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, zresztą instytucji w ruchu, która stawia sobie za cel myślenie y, o, o, o ekolo ekologiach społecznych i myślenie też o relacjach w duchu wodnych ekologii, ponieważ to też jest instytucja, która jest rozpięta między dwoma miastami połączonymi rzeką, słupią, a Baszta jest nad samą rzeką. Myśleliśmy też właśnie o takim lokalnym, lokalnym aspekcie. I okazało się bardzo szybko, kiedy zacząłem tam przyjeżdżać ponad rok temu, że na miejscu jest bardzo wyjątkowy zbiór botaniczny, nazwany Herbarium Slupensis, a jego kuratorem jest teraz profesor Zbigniew Sobisz, który się ze mną spotkał i opowiedział mi o tym zbiorze. Zresztą to jest część Akademii Pomorskiej. I wraz z Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Szczecińskim realizowany jest też tam taki program, który polega na digitalizowaniu algatów, roślin z całego Pomorza, więc to są trzy takie najważniejsze zbiory na Pomorzu i w tym momencie już no, są zdigitalizowane zbiory właśnie ze Słupska, a jest to jeden z najważniejszych botanicznych, największych zbiorów botęcznych, na Pomorzu to jest 70 tysięcy roślin i mamy wybrane, wyjątkowe rośliny właśnie też na wystawy w taki symboliczny sposób em, pokazane. E, em, I mamy je tutaj w przewodniku i zaraz też o nich opowiem. To są szczególne rośliny, ponieważ to są rośliny, które, y, które już prawie przestają występować na swoich siedliskach i, i to są rośliny ginące albo też wymarłe. Posłuchajmy przez chwilę muzyki i wrócimy do tego wątku herbarium z lupensis po piosence. know the hope. Your enemy Your legacy frightens me Will I keep it? Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Teraz kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców. Bukiet honorowych salw, kwiaty i prezenty Będzie mi się kłaniać w grudniu Miesiąc, maj, poniedziałki po kolei klękną Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną Nie chcę być tu sam Wracam rzeką bieg Kiedy skinę wszyscy tańczą Nim policzę znów do trzech Zanim znowu bstryknę z palców Na poduszkach z aksamicu Wniosą tu pałac i koronę Tron i berło Czy mi ufasz w ciemno? zostaniesz ze mną, kiedy gwiazdy szpledną, nie chcę być tu sam? Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Zblednął, nie chcę być tu sam. Nawet gdy mnie przeknął ja będę trafiać w sedno, a ty zostań ze mną. Zostań. zostań. Zostań tu Moimi Państwa gośćmi są Agnieszka Brzeżańska i Romuald Demidenko, a kontekstem naszej rozmowy jest ich najnowsza wystawa, gdzie Agnieszki prace są prezentowane, a, a Romuald kuratoruje tę wystawę. Wystawa przeszłość i przyszłość przybywają jednocześnie. Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku i w pierwszej części rozmowy pojawił się temat Herbarium Slupensis czyli takiego zbioru roślin Pomorza Środkowego ten zbiór też jest zdaje się niezwykły dlatego, że no Słupsk jako takie miasto portowe mhm. po prostu był miastem do którego różne rośliny przybywały też z mhm. innych miejsc tak, to prawda. Mamy bardzo dużo roślin w tym zbiorze, które zresztą e, są specyficzne dla tego, dla tego miejsca, są endemiczne. E, to są też rośliny, które są właśnie e, roślin, roślinami nadrzecznymi, portowymi. To są też rośliny, które występują na przykład w północnej Polsce albo północnej Europie czy w Skandynawii. Jest na przykład taka roślina jak dereń szwedzki. To jest jedna z takich roślin, które no, są uważane za, za wymarłe w, w, tym, w tym miejscu dokładnie, i jest to też jedna z roślin, które zostały dla nas wybrane specjalnie na wystawę do zaprezentowania, właśnie w taki symboliczny sposób przez kuratora profesora Zbigniewa Sobisza. Obok babki pierzastej, krowiziołu zbożowego, gałuszki kulecznicy, czyścica polnego, przenacznika wschodniego, czy storczyka samczego. To jest oczywiście taki autorski bardzo wybór roślin, które jak to kurator... Sobisz mówi, były, ale już ich nie ma. I oczywiście to są też rośliny, A które... A jak pięknie um, brzmią te nazwy, um, bo to są, jest zawsze tak, mnie też, nastraja też tak, czytanie o roślinach tak e, słowotwórczo. Tak, one też jakby budują nam jakieś skojarzenia, czy przywracają nam jakieś wspomnienia właśnie też z różnymi jakby i kształtami tutaj i tymi jakby, nie wiem, kształtem też blaszek liści e, i, i tak dalej. Ale to też jest takie zaproszenie e, e, dodatkowych, kolejnych osób, postaci podmiotów do tej wystawy. Trochę na tej wystawie, mam wrażenie, przełamujemy taki paradygmat wystawy indywidualnej. Oczywiście skupiamy się na twórczości artystycznej malarki, zielarki, wodniaczki Agnieszki Brzeżańskiej, ale też tak naprawdę zapraszamy do do, tego, do, tego, do tej wystawy rośliny, jeżeli można o nich w ten sposób powiedzieć, że są osobami, a są na pewno bardzo inteligentnymi osobami. I mamy też niezwykły głos na tej wystawy, który już usłysze, usłyszeć można było na, na wernisarzu i można go usłyszeć też na poddaszu baszty do, do samego końca trwania wystawy. To jest głos Kai Prusinowskiej, takiej artystki, która bada śpiew śpiew dawny i dawne pieśni, która tak naprawdę współpracuje też z Agnieszką Brzeżańską od, od kilku lat, która też skupia się na, na pieśniach prawie zapomnianych, która też poszukuje w tych pieśniach, które często są pieśniami poświęconymi roślinom, szuka w nich właśnie takiego myślenia też o, o, o ich dawnych znaczeniach i o tym, czym tak naprawdę rośliny dawniej były dla, dla ludzi, ta ta kompozycja zatytułowana Śpiewając Górską Łąką jest właśnie do usłyszenia na samej, na samej górze Baszty. A oprócz tego oczywiście no pozostając w temacie zielnika, ogrodu, ogrodnictwa i prezentując też na, na pierwszym piętrze Baszty też wyjątkowy zupełnie zielnik Agnieszki Brzeżańskiej stworzony na zakończenie jej kursu zielarza w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Też tak naprawdę myślimy o, o innych zbiorach, zapraszamy jednocześnie też do, do, na, do naszej drugiej przestrzeni, gdzie prezentujemy właśnie program publiczny towarzyszący tej wystawie. A ta druga przestrzeń jest 7 minut spacerem od Baszty i to jest przestrzeń o nazwie Podgrodzie, to też jest lokalizacja, to jest też druga lokalizacja BGSW i tam mamy właśnie ogród społeczny Podgrodzie i, i tam mamy też kawałek taki poświęcony warzywom, mamy rośliny portowe, wydmowe, mamy tam zioła. Są też kwiaty miododajne i przyciągające tyle, I to jest, taki, to jest takie miejsce, które też jest miejscem spotkań, ponieważ Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej jest też takim miejscem, które się nie skupia tylko na wystawach, ale też pracuje ze społecznościami. Pracujemy tutaj też z Julią Cionowicz, artystką zaangażowaną społecznie i ekologicznie, która mieszka w Warszawie, ale tak naprawdę też jest z Pomorza. I mamy oprócz tego Świetny film o bankach nasion, e, autorstwa duetu Marlen Boschen i Charlesa Pryora, o którym też chętnie jeszcze opowiem trochę, bo to jest naprawdę bardzo szczególny film. I mamy jeszcze y, też y, kolejne osoby, które za zapraszamy na, na rezydencję w ramach, w ramach tej wystawy i będzie z nami kolektyw Stone Tellers, który pracuje e, z tematami roślin, które przybywają, które powracają na tereny, na, na swoje siedliska w, w, w kontekście klęsk żywiołowych czy różnych uh, katastrof, jakby na przykład pożarów. No i tutaj um, możemy chyba mm -hmm. dodać, że tak. w, na tym polu Agnieszka Brzeżańska też jest prekursorką, e, też jeżeli, tak mi się jeżeli chodzi o, o w ogóle mm -hmm. zainteresowanie, nazwijmy to szeroko, istotami mm -hmm. nieludzkimi, chociaż oczywiście mm -hmm. podkreślę to po raz kolejny. Akurat w, w tej audycji szczególnie świat roślin nas najbardziej interesuje. E, i w, zastanawiam się, w, w, Agnieszko, skąd w ogóle była ta potrzeba używania, te, też pytam w tej chwili, no, wykształconą malarkę, tak? Jakby skąd w tobie nagle pojawiła się potrzeba sięgania po te niemalarskie narzędzia? Ej, skąd taka potrzeba? Chyba z, z nudy, prawda? I, i z potrzeby wy, wydania z takiej potrzeby, żeby wyrazić jakąś myśl najprościej i najskuteczniej. Więc jeśli mogę zrobić czegoś zdjęcie, to może lepiej pokażę zdjęcie, ale może jeśli jest, już istnieje, istnieje coś, to może pokażę coś, co istnieje. To jest też taka technika, powiedzmy, artystyczna, pozwalająca też na przykład na używanie czegoś, co się nazywa umysłem początkującego i cieszenia się benefitami tego pierwszego etapu. To też wynika po prostu najprościej z mojego charakteru i z, z, z, i z mojego życiorysu. Nie zawsze się ma dostęp i możliwości malowania. Nie zawsze jest, jest też sens używać takich środków, bo malarstwo może bardzo wiele wyrazić, ale, nie, ale jest dużo innych atrakcyjnych środków wypowiedzi, które możemy używać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Wydaje mi się też to zupełnie normalne. W opisach twojej twórczości bardzo często pojawia się wątek szamanizmu, rytuału, intuicji i mam wrażenie, że to są takie pojęcia też, które bardzo długo były wypychane poza taką w cudzysłowie oczywiście poważną kulturę. No też dlatego ja zawsze ja nie lubię kogoś naśladować, a przynajmniej kogoś kogo, kogo znam, więc staram się też znaleźć taką niszę e, mentalną, gdzie mogłabym się e, odkrywać nowe dla, dla siebie rzeczy, albo odkrywać ta, e, różne zapomniane e, rzeczy, które mi mogą coś powiedzieć o tym, kim jestem i czemu jesteśmy te, tacy, jacy jesteśmy teraz, e, i sięgać do różnych, e, w, do różnych warstw, które, które ja, do których jako kobieta tam miałam o tyle dostęp, że mężczyźni mi pogardzali i, yy, i nie były uważane za warte uwagi, więc to stworzyło taką naturalną dla mnie, dla mnie niszę, trochę poza akademicką, poza, yy, poza, poza jakimś mainstreamem. Byłam, też miałam poczucie, że jestem zupełnie niewidoczna przez wiele lat dla, dla kryty krytyków, bo nie poruszałam nigdy takich... Yy, opatentowanych tematów, na które są łatwe odpowie odpowiedzi, no mm... Że to tak Dużo by opowiadać. Takie zdanie Stacha Szabłowskiego o Twojej wystawie: Cała Ziemia Parkiem Narodowym, czyli to jest rok 2019. A nawet 18. Nawet 18, bo najpierw jest Gdańska, potem Królikarnia. W środku Uniwersum Brzeżańskiej znajduje się Ziemia, pojęta jednak nie jako terytorium, które należy skolonizować i wyeksploatować, lecz jako miejsce, do którego ludzie muszą powrócić ze swojej długiej, modernistycznej podróży w postęp, chciwość i arogancję. Tak, świetnie to Stachu ujął. Rzeczywiście się muszę muszę zgodzić. Nie pamiętałam tego, tego, tego cytatu. Ta wystawa w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej jest otwarta do 7 czerwca. Przeszłość i przyszłość przybywają jednocześnie. No i tutaj Romuald już wspomniał o tych wielu działaniach takich, mhm. które też są częścią wystawy tak naprawdę, bo one jakoś poszerzają ten kontekst prac Agnieszki Brzeżańskiej, więc to też jest myślę jakaś bardzo dobra droga, jak w ogóle instytucjonalnie, nie myśleć o, mhm. o, o, o takim tworzeniu kontekstu, tworzeniu też narracji, bo my mhm. potrzebujemy opowieści o, o Królestwie Roślin, o, o takim nieantropocentrycznym świecie. Ale wiem, że Agnieszko też za chwilę czeka nas otwarcie y, tutaj w Warszawie twojej wystawy. Tak, chciałam skorzystać właśnie z okazji, żeby państwa zaprosić do pięknego miejsca, którym jest Muzeum Ziemi na Skarpie. Na moją wystawę pod tytuł, razem z Januszem Perencem, kuratorowaną przez Olejach pod tytułem Stare jak świat, wystawa będzie czynna do 8 maja. Więc zapraszamy serdecznie do Muzeum Ziemi, a moimi i Państwa gośćmi byli Agnieszka Brzeżańska, artystka wizualna, zielarka, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Oraz Romuald Demidenko, kurator, dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I oczywiście zapraszamy wspólnie do Słupska, ale ja zapraszam również do słuchania wszystkich dotychczasowych odcinków Królestwa Roślin, które są dostępne jako podcasty na stronie Trójki i na Spotify. Wydawcą audycji jest Michał Margański, realizował ją Adam Hrynkiewicz, a my słyszymy się za dwa tygodnie. My friend and me looking through her red box of memories. Faded, I'm sure, but love seems to stay. Autopromocja. Andrzej Dąbrowski, kłania się Państwu, chociaż tego nie widać. Zapraszam na program, który nazywa się Rezydencja w niedzielę. Dzisiaj wielki O 14 w trójce. Potem znowu kurs. Serdecznie zapraszam. Bardzo dużo dobrej muzyczki Państwo posłuchają. Autopromocja. Zapraszamy. Do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu, a postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami. Poznaj Audi A6 Business Edition z pakietami Comfort, Technology i Exterior w wyjątkowej ofercie dostępnej dla klientów biznesowych i indywidualnych. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.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 Poleca Polskie Radio. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę. A my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 8...